Dobrej nocy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski zapraszam na serwis trójki. Na początek sprawdzamy, jakie w święta będą ceny na stacjach paliw. Od dzisiaj do wtorku obowiązuje rządowy limit. Rzecznik Kremla powtarza żądania o wycofaniu ukraińskich wojsk z Donbasu w zamian za pokój. Ukraiński prezydent chce rozmów. Trwają świąteczne wyjazdy, więc sprawdzamy ceny na stacjach benzynowych. Ceny maksymalne pozostaną na tym samym poziomie od dzisiaj do wtorku 7 kwietnia. W przypadku samochodów napędzanych benzyną różnica nie będzie zbyt odczuwalna. Benzyna zdrożej o 2 grosze na litrze. Natomiast tankując olej napędowy poczujemy podwyżkę sięgającą 23 groszy za litr diesla. Dopiero we wtorek zostanie podana kolejna maksymalna cena detaliczna, która będzie obowiązywała w środę 8 kwietnia. Zapowiadał Grzegorz Łaguna, rzecznik Ministerstwa Energii. Jednak diesel i benzyna to nie wszystko. Kierowcy narzekają na cenę autogazu. Tankowałem około 1 marca, nie wiem, 3,19 na tą linię, koło a a teraz w Warszawie i tu w okolicach jest już po 4 złote. Ministerstwo Energii na razie nie planuje włączenia gazu LPG do pakietu ceny paliw niżej, czyli obniżki, akcyzy oraz VAT-u. Ukraina powinna wycofać swoje wojska z Donbasu, jeśli chce zakończenia konfliktu, powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Słowa te pojawiły się niemal w tym samym czasie, co informacja prezydenta Ukrainy w lokalnych agencjach prasowych o tym, że sytuacja na froncie jest jest obecnie najkorzystniejsza dla Ukrainy od ostatnich dziesięciu miesięcy. Tak mówił z kolei rzecznik rosyjskiego prezydenta. My wielokrotnie powtarzaliśmy, że aby zakończyć gorącą fazę specjalnej operacji wojskowej, Ukraina musi wycofać swoje wojska z Donbasu. Musi do tego dojść, aby ułatwić przejście do polityczno-dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Załęski musi wziąć na siebie odpowiedzialność polityczną i podjąć odpowiedzialną decyzję. Nie ma żadnych terminów. To działanie na dziś, a najlepiej na wczoraj. Dmitry Pieskow dodał, że działania wojenne będą kontynuowane, dopóki wszystkie cele nie zostaną osiągnięte. Załęski poinformował z kolei, że ukraińskiej armii udało się w marcu zerwać rosyjską ofensywę. Inscenizacja Drogi Krzyżowej w Chrześcijańskiej wsi na południu Libanu, która każdego roku przyciągała tysiące wiernych z całego kraju, została odwołana na polecenie libańskiej armii. Wielkopiątkowe wydarzenie od lat było dla miejscowych szczególnie ważne mieszkańcy Raje postawili dziś tylko krzyż na placu przed kościołem i modlili się przed nim. Mamy wojnę, aby uniknąć konfliktów i mieć pewność, że nikomu nic się nie stanie, odwołaliśmy drogę krzyżową. Jesteśmy zawiedzeni, bo to ważna wieloletnia tradycja. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku już się uda. Opowiada jedna z organizatorek, Sofia Anton. Mieszkańcy wsi regularnie słyszą bombardowania, ale mówią, że tu jest raczej bezpiecznie. W miejscowości schroniło się ponad 200 uciekinierów z ostrzeliwanych wiosek położonych dalej na południe. Mówi mieszkając niedaleko kościoła w Oreie George.. Cała okolica jest mieszana, nasza wioska jest chrześcijańska, ale następna, kilkaset metrów dalej, muzułmańska. Zdożyliśmy nauczyć się żyć razem i nie mamy teraz większych problemów. A Sofia Anton dodaje, urzędnicy naszej gminy sprawdzili, kim są przybysze. Poza tym to nasi bracia i siostry. Jezus uczy nas miłości i akceptowania innych, niezależnie od tego, kim są i skąd pochodzą. Musimy okazać im miłość, jaką Jezus okazał nam. Z ORAJE dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szachab.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 że jest niebezpieczna, dlatego należy unikać wszelkich wycieczek w tereny, które grożą zejściem lawiny. Mówił dyrektor parku Szymon Ziobrowski. Przy obecnych warunkach lawiny mogą schodzić samoistnie i sięgać dna dolin. W weekend pod Giewontem spodziewana jest odwilż. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl tej nocy na północy i w centrum kraju, w Bieszczadach, na podchalu oraz południowych krańcach województwa dolnośląskiego nocne przymrozki. Temperatura może spaść do minus jednego stopnia, a przy gruncie do minus czterech, minus sześciu. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia i przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie od 11 do 16 stopni, chłodniej na północy od 7 do 10. Autopromocja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 obiektywnie. Zabierz Mnie. Zespół w składzie Jan Borysewicz, Wojciech Pilichowski i Wojciech Morawski. To nagranie otwiera nasze spotkanie w audycji mało obiektywnie. Miało mieć ono zupełnie inny początek, ale życie napisało swój scenariusz. Wojciech Morawski odszedł 3 kwietnia po długiej i ciężkiej chorobie. A to muzyka z płyty Wojna w mieście, płyty tria Borysewicz, Pilichowski, Morawski. Nazwisko Wojciecha Morawskiego mogą Państwo znaleźć na tak wielu wspaniałych płytach, także i na tej płycie pamiętnej, nagrywanej tu w studiu, wtedy jeszcze studiu M1, teraz studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to płyta I Ching, nagrywana w 1982 i 1983 roku. Mariusz Owczarek, witam Państwa i zapraszam na dwugodzinne spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Hexagram 65. Zbigniew Hołdys zaśpiewał piosenkę do słów Bogdana Olewicza. E, zagrał także na gitarze, na gitarze basowej Andrzej Nowicki na perkusji Wojciech Morawski, którego żegnamy dziś w audycji Mało Obiektywnie. W dzisiejszym programie także sporo muzyki, która powraca na antenę trójki w czasie świąt Wielkiej Nocy. Kilka płyt sobie dziś odkurzymy. Change We Must, Page of Life, John Anderson, John i e. Wangelis. Muzyka, która powraca w te szczególne dni Świąt Wielkiej Nocy. Czas teraz już najwyższy na spotkanie z naszym dzisiejszym gościem audycji Mało Obiektywnie. Ciągle myślę, czemu Ciebie tutaj nie ma. Znowu widzę, że jest wokół jakby Zapomnienia Sama nie wiem Czego dziś od Ciebie chcę rozumienia i wygasło wszystko, co się mogło trwać. Zapamiętam dobrze wspólne ujścia, ale już nie będę w jednym punkcie. Zachłani jak dwubarwny niemy film, bez najważniejszych słów. Zachłani zagubieni w tym co było, marzyciele w samotności, może jeszcze nam się przyśni zachłanność łagodności, zagubieni w tym co było захwant你 Gość audycji Mało Obiektywnie, Ewa Środoń-Prokulewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Twoją płytę dostałem już jakiś czas temu. Najpierw to była taka wersja tylko w plikach, ale nareszcie jest też ze mną e, album w postaci kompaktu. Ja jestem człowiekiem starej daty i bardzo lubię jeszcze... E, Mieć płytę, namacalny dowód, że ta muzyka istnieje, nie tylko gdzieś w murze, w pliku itd., itp. Na dodatek ta płyta jest jeszcze pięknie wydana z strony graficznej. O, to bardzo dziękujemy. To Tutaj ukłony należą się y, Łukaszowi Januszowi, który jest y, autorem y, grafiki. Także pozdrawiamy, Łukasz. Mhm. Y, planujemy też wydanie tej płyty na winylu. Tak, czyli te piękne kolory. Ten pomysł w jeszcze większym formacie zrobi jeszcze większe wrażenie na odbiorcach. Ale widzę, że przywiązujesz wagę do tego, jak płyta wygląda, bo to różnie z tym bywa teraz. Niektórzy traktują płytę tylko jako taki dodatek, żeby promocyjnie rozdać dziennikarzom. Natomiast to jest naprawdę płyta, jakiej bym się spodziewał w latach 90. kiedy dbano o to, jak płyta wygląda, że płyta jest czymś bardzo ważnym. No w tych czasach najważniejsze są jednak chyba streamingi. Jak ty na to patrzysz w ogóle, jako osoba, która stawia pierwsze kroki na scenie? Bo to jest twoja pierwsza płyta, debiutancka. Tak, płyta jest pierwsza, no ale ja już dość długo jestem y, obecna na scenie. Mm -hmm. Jakieś tam demo nagrywaliśmy, ale taki zamknięty materiał w formie płyty po raz pierwszy. Na no, odpowiadając na Twoje pytanie co do grafiki, no to y, tutaj dość długo dyskutowaliśmy też z chłopakami właśnie o tym, jak to powinno wyglądać. Ym... Nie, gdzieś tam pewnie się pojawi ta płyta w materiałach, także będą państwo mogli zobaczyć. Jest tam taki kolażowy klimat i są kwiaty i też właśnie rozmawialiśmy nad zasadnością tych kwiatów. Ja ich bardzo mm -hmm. broniłam, więc były takie różne tutaj no tak. dylematy. E, ale zależało nam na tym, żeby właśnie ta płyta była taka dopracowana e, i nawet się zdecydowaliśmy na zrobienie bukletu. Tam jest w kieszonce, mm -hmm. tak, gdzie Tak, tak, są... jest okładka, tak. no naprawdę. Wydanie albumu jak na warunki kompaktów w roku 2026 bardzo bogate. Najważniejsza jest jednak muzyka, prawda? Kwartet Ewy Środoń. Nie wymyśliłaś specjalnej nazwy oryginalnej, posłużyłaś się wyłącznie swoim nazwiskiem. Tak, bo w ogóle... Lubię taką prostotę, nie, nie czułam potrzeby, żeby w tym momencie jakoś nazywać specjalnie, wymyślać na siłę jakiś pseudonim, może kiedyś będę taką potrzebę czuła za to na teraz to nazwisko i taka polska nazwa kwartet Ewy Środoń. Jakby myślę, że jest spójne z tym, co jest w środku płyty i z tym, co prezentujemy na koncertach. Wszystkie utwory na płycie są po polsku. Gdy gramy koncerty, to też wplątujemy w nie, wpleta, wplatamy w nie, standardy jazzowe. I one wtedy zazwyczaj są po angielsku, chyba, że jest jakieś fajne tłumaczenie na polski. No ale właśnie na ten autorski materiał postawiłam na nazwę taką typowo polską. Nawet wcześniej, jak właśnie gramy koncerty, to nazywaliśmy się Ewa Środą Quartet, ale gdzieś przy tworzeniu tej płyty ta polskość nas jeszcze przyciągnęła bardziej. No proszę. To bardzo cenne w tych czasach takie podejście. Rzadkie i jakże cenne. Powiedziałaś utwory autorskie. Od dawna piszesz piosenki? Piszę już od kilku lat tak naprawdę. Myślę, że... Można by powiedzieć, znaczy w ogóle to piszę jeszcze gdzieś tam od szkoły, yy, bo też mam taką długą historię ze śpiewaniem yy, do wierszy, więc pisałam muzykę wtedy. Yy, później się pojawiły jakieś pierwsze próby pisania tekstów i te teksty były po angielsku, ale. Podobno łatwiej, tak? No tak, potencjał. no właśnie. Bo wydawało mi się, że wszystko, co piszę po polsku jest po prostu, no nie nadaje się do publicznego odtworzenia jeszcze. No i musiała ta myśl głównie z, jakby dojrzeć we mnie, żebym mogła y, przedstawić światu, co tam mam w głowie po polsku. Siedem piosenek. No właśnie, piosenek. To są piosenki, ale jednak z zespołem o, takiej, mm, o takim brzmieniu ściśle jazzowym. Trzeba tak do tego podejść, jeśli mamy już określać w jakiś sposób twoją muzykę. Tak, no to wynika właśnie z tego naszego zamiłowania wspólnego i wykonywania przez wiele lat standardów jazzowych, więc gdzieś tam w tym jazzie jesteśmy mocno zakorzenieni. To jest taki nasz, taka nasza wspólna historia, ale też się właśnie przeplata z takimi moimi korzeniami, o których przed chwilą wspomniałam, że właśnie do wierszy pisałam muzykę, gdzieś ta poezja śpiewana się przewijała w moim życiu i myślę, że tutaj to wszystko się wyzbierało w taką jedną całość na tej płycie. Ważne też jest to, że my tą płytę nagrywaliśmy w trzy dni, także ona tak dość organicznie powstała i tu mieliśmy też fajne wsparcie ze strony realizatora Bartka Staniaka. Nagrywaliśmy to wszystko w niepomicach, w studiu B&B pod Krakowem i później i Mastering do płyty zrobił Michał Kupi, czyli tutaj też jego wkład jest bardzo fajny w to wszystko. Także dziękujemy chłopaki, pozdrawiamy. Mówisz e, my my, czyli kto? Tak, my, to jest bardzo ważne. Twój bo... zespół. Tak jest, bo tutaj chłopaki są sercem tego zespołu równocześnie ze mną i muszę podkreślić właśnie ich obecność. Jest to Jasiek Kusek na fortepianie i instrumentach klawiszowych, Marcin Hatys na kontrabasie i akustycznej gitarze basowej, Piotr Przewoźniak na perkusji i instrumentach perkusyjnych i mamy też gościa. Na płycie wystąpił Radosław Mosurek na Trąbce i Flügelhornie. Ale to jest tak, żeby się znać od lat i tak powstał zespół? Jak, Jak doszło do stworzenia tego kwartetu? No właśnie, ja chodziłam przez cztery lata do Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej i tam poznałam Marcina Hatysa, basistę. I od Marcina jakby, z Marcinem grałam wielokrotnie w jakichś tam sytuacjach takich jobowych, jazzowych dziewiących czasami. I e, później pojawił się Piotrek, a z Jaśkiem to w ogóle znam się e, jeszcze właśnie z czasów szkolnych, z tych konkursów e, poezji e, śpiewanej, gdzie on e, akompaniował, pamiętam, on jest parę lat młodszy ode mnie, więc ja tam byłam bardzo młoda, a on był prawie dzieckiem jeszcze i pamiętam, jak ja się właśnie tam akompaniował i, e, i co? I Piotrek Przewoźniak do nas dołączył mhm. też później, ale no już... To było chyba z 8 lat temu, więc my się długo znamy, długo razem gramy. Pierwszy raz zagraliśmy razem jako właśnie Ewa Środoń-Quartet w 2019 roku, zaraz przed wiadomo czym. <laughs> już pewnie były przymiarki do płyty, a tu świat się zamknął. No właśnie wtedy nie było jeszcze. Nie? Wtedy nie jeszcze wykonywaliśmy tym, yy, no, parę tych moich piosenek mm. po angielsku, ale nie, a, czułam, ten tak, nie czułam jeszcze, że to jest yy, na tamten moment aż takie bardzo... No jakoś się tak z tym bardzo nie utożsamiałam, e, a, ale oprócz tego, no to covery i właśnie standardy jazzowe i występowaliśmy wtedy w moim rodzinnym Strzyżowie na Podkarpaciu, także pozdrawiam Strzyżów, bo teraz mieszkamy wszyscy w Krakowie i tam tworzymy. E, koncerty. Jak to jest, kiedy się w 2026 roku wydaje taką właśnie płytę? E, łatwo jest o zagranie koncertów, czy... Czy na to pytanie wolałabyś nie odpowiadać, no ale jednak padło, więc musisz. No ja tu afirmuję właśnie, żeby tych koncertów było jak najwięcej, także nie chcę jakoś zaklinać rzeczywistości, że jest yy, źle. Mhm. Yy, ale no, mogłoby być lepiej. No. Yy, właściwie to myślę, że gdzieś to, no, wracamy do, takiego, yy, do takiej chęci słuchania muzyki na żywo. Mam poczucie, że ta nasza płyta, y, właśnie, to, to nie jest w ogóle wykalkulowane, ale tak wyszło przez to, że y, no, jakby właśnie mamy taki skład i takie rzeczy gramy, że ona jest gdzieś jazzowa, ale też taka łatwa w odbiorze, więc myślę, że. Y, Przyjmie się, jeśli chodzi o koncerty. Także mówię tutaj, jakby trzymam kciuki za nas, żeby nam się udało zagrać parę fajnych koncertów. Tak, bo to jest taka muzyka z jednej strony w tym idiomie jazzowym jakoś poruszająca, a z drugiej strony no, ta lekkość formy piosenki, prawda? Ktoś, kto na, ja to zwykłem tak powtarzać, ktoś, kto na słowo jazz reaguje ucieczką, tak. gdyby zaczął od słuchania waszej płyty, to mógłby się przekonać, że jazz jest muzyką o tak wielu odcieniach, kolorach. Każdy może, no myślę, że prawie każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie. Dokładnie. Ja to często nawet mówię organizatorom, bo no, sama jestem menadżerem tego projektu, więc jak dzwonię gdzieś i, i tutaj proponuję, że możemy zagrać, to słyszę czasami, że próbowali z jazzem, ale się nie przyją. I może znowu by spróbowali, że są takie jakieś pomysły. I właśnie mówię to, co ty powiedziałaś przed chwilą, że my jesteśmy dobrzy na początek tutaj, żeby publiczności nie wystraszyć. A trochę przekonać do tego, że też może być fajny czas, bo właśnie mamy przestrzeń w tych utworach też na solówki, więc jest tam taki element improwizacji, ale no właśnie w formie piosenki. Tak, jednak jest to zamknięte w formie piosenki, bardzo popularną w Stanach Zjednoczonych choćby, prawda? Tacy artyści, e, e, którzy właśnie tak tworzą, tworzyli przez lata, wciąż tworzą. No, no trudno się porównywać z rynkiem amerykańskim, ale, ale u nas mam wrażenie ciągle mało takich płyt. To tym bardziej fajnie, że może gdzieś wpisujemy się w, taki, w taką niszę w taką y, niszę. Trzymam kciuki, tak jak powiedziałaś, trzymam kciuki za nas, to ja też trzymam kciuki za was, bo <śmiech> y, początek drogi jest y, niełatwy, zwłaszcza w czasach, kiedy co piątek y, na rynek wpadają setki tysięcy nowych utworów. A powiedz jeszcze może, y, spytam cię też i o to, y, jak ty podchodzisz w ogóle do y, streamingu? Jak, co myślisz na ten temat? Czy to... Y, Pomaga młodym artystom takie wejście na rynek? Jak to jak to wygląda z twojej perspektywy? No to jest trudny temat. Tutaj już y, pojawiają się w ogóle takie wątki też związane z tym, że to są korporacje i właśnie przez kogo one są w ogóle, kto jest właścicielem tych korporacji, co oni jeszcze oprócz tych streamingów finansują, więc no, od czasu do czasu się pojawiają takie dyskusja na ten temat i wtedy się człowiek zastanawia właśnie, czy chce brać w tym udział. No ale ja jestem na streamingach, obawiam się, że trudno jest bez tego w tym momencie, yy, no właśnie będąc początkującym artystą. Yy, może warto by było jakiś taki manifest zrobić i się tam nie pojawić, ale no, w tym momencie postawiłam jednak na to, żeby, żeby tam być. I w ten sposób też ta muzyka może do Państwa dotrzeć. Ale najlepszy sposób na spotkanie z muzyką kwartetu Ewy Środoń to jest pójście na koncert zespołu. To tak, po pierwsze. Tak, I, i płyta. Tak, i po drugie to płyta. I cieszę się, że Państwo słyszą tę muzykę znów w trójce, znów w audycji mało obiektywnie koloryzowane, bo jeszcze nie padł tytuł tego albumu. Ewa Środoń, Prokulewicz gość trójki. Dziękuję ci za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Za wizytę Przemieśliwieckiej 357 i za płytę, która no, przywraca mi wiarę w to, że można pisać piękne piosenki po polsku z takim właśnie jazzowym zespołem. Bardzo dziękuję za te miłe słowa i za zaproszenie i w ogóle super tu być w trójce, także dzięki. W świetle wielkich miast Ciszy szarej mgły, patrzysz, lecz nie widzisz. Nie do powiedzenia, co przydarza się. W głowie tysiąc spraw, co zagłusza ci sens tego istnienia. nie Nieporozumienia przytrawiają się. Sam dla nas wieje wiatr I ten sam się kręci świat Zatrzymaj wzrok na chwilę Może ktoś krzyczy w tyle Sam księżyc patrzy w nas I tak samo mija czas Tylko zupełnie inaczej Czujemy się obok, razem Jakiś czuły test, Gdzieś przypłąkał się Oczekujesz nagle Zadość uczynienia Ewa Środoń-Prokulewicz to mój dzisiejszy gość. Rozmawialiśmy o debiutanckiej płycie kwartetu Ewy. Płycie zatytułowanej Koloryzowane. Życzyłem Ewie jak najwięcej koncertów. No właśnie, a propos koncertów. Państwo pozwolą, że zacytuję. Dzień dobry. Mam nadzieję, że miał pan okazję uczestniczyć w koncercie. Jeśli nie, to jest czego żałować. Była to uczta dla duszy. Niesamowici artyści w przepięknym repertuarze pokazali cały swój mistrzowski kunszt i emocjonalną wrażliwość. Bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w takim wyjątkowym wydarzeniu. Napisał do mnie pan Piotr. Pan Piotr, który wraz z osobą towarzyszącą wybrał się na koncert Jazz One Night, który miał miejsce 29 marca. W sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Brad Meldau i Christian McBride. To jest koncert, który zostanie w mojej pamięci na długi, długi czas. Panie Piotrze, dziękuję za list i mam nadzieję, że to nasze nieostatnie spotkanie w ramach cyklu Jazz One Night.